noch einmal 1 Koryntian 12 auf. Otwórzmy jeszcze raz 1 list do Koryntian, 12 rozdział. Auch diese aufcelung in den verzen 8 bis 11 jest nicht vollständig. Wymienione tutaj dary w 8 do 11 wiersza nie są, można powiedzieć, kompletne. Und auch ihre Reihenfolge ist anders als in anderen Abschnitten. Die Geschkolajność według której te dare są wymienione jest inna jak w innych uroczkach. Hier geht es besonders um die Auferbauung der Versammlung. Tutaj szczególnie duch zwraca uwagę na temat zbudowania zgromadzenia. Und so ist die Reihenfolge entsprechend, wie die Versammlung am besten am meisten aufgebaut werden. Ta kolejność jest tak wybrana, żeby podkreślić jak najbardziej w jakim sposobem, naj, sposobem najbardziej można zbudować zgromadzenie. Es beginnt mit, wie gesagt, dem Wort Zaczyna się to słowem mądrości, tak jak już czytaliśmy w posłowie wierszu. Und es Auslegung der Sprachen. A kończy się wykładnią języków. Zichtweise Gottes ist nicht die gleiche wie die Sichtweise der Korinther. Można powiedzieć, że perspektywę, którą Bóg tutaj podaje, jest inna jak perspektywa Koryntów. Dlaczego? Bo dla Koryntów właśnie ten dar mówienia językami to był tak szczególnie istotny. Ale Bóg ten dar wymienia na ostatnim miejscu. Dla nas jest bardzo istotne, żebyśmy wszystko mhm. w naszym życiu widzieli przez okulary, które Bóg ma, nie przez nasze, mhm. i nadawali im odpowiednie priorytety. Skąd ten Vergleich in Vers 12? W 12. wierszu mamy tak cudowne porównanie: wie der Leib jest ist und viele Glieder hat. Mianowicie czytamy tutaj, jako ciało jest jedno, a członków ma wiele. Ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało. Więc z jednej strony czytamy, że istnieje te, to jedno ciało, które besteht z wielu ciało składa się z wielu członków gleichzeitig gilt der umgekehrte schluss, ale mamy też odwrotną logikę viele glieder bilden diesen, sind dieser eine że wiele członków tworzy jedno ciało oznacza to, że also diese beiden seiten der einheit und der vielheit, Viel, ja, vielheit. Oznacza, oznacza to, że bóg jednym wierszem podkreśla obaj tematy jedność i różnorodność das heißt dann, so auch i to porówna, zakończone jest tym słowem, tak jest Chrystus, tak i Chrystus. So auch der Christus bedeutet nicht wie die Person Christi. To słowo nie oznacza, że jak osoba Chrystusa jest, albo jak osoba Chrystusa, Ale to słowo tak i Chrystus pokazuje nam niepodzieloną podzielone złączenie Chrystusa z e, zgromadzeniem Bożym na, tym ziemi, na tej ziemi, z nami. Auch ist durch den Christus. To zgromadzenie, które jest nacechowane Chrystusem. I dlatego jak i Chrystus. I dlatego to jest tu opisane ten obraz, jakoby był jednym ciałem, które się nazywa Chrystus. My... I głowa Pan Jezus. No, no, es geht nicht um die Person Jesus Christus. Więc dobrze zrozumcie to: to słowo, jak i Chrystus, nie dotyczy osoby Pana Jezusa. Są um die weltweite, untrennbare Verbindung aller Gläubigen. Ale dotyczy połączenie głowy Pana Jezusa z wierzącymi i to razem nazywane jest Chrystus. Zu diesem einen wunderbaren Leib. To jest to, to ciało duchowe, połączone yes. z głową i nami. Yes. Gliedern I to składa się z wielu członków. Eben ist durch Christus, Ale Haupt dieses całe ciało, e, nad, całemu ciału nadano charakter Chrystusowy. Dlatego to całe jest nazwane Chrystus. I to wyjaśnia nam trzynasty wiersz, który wczoraj już rozważaliśmy. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy oszczeni w jedno ciało. To jest ochrzczenie e, duchem, nie e, chrzest wodny. No, so gibt es nicht mehr diesen Unterschied, ob Jude oder Grieche, Sklave oder Freier. Sie sind alle mit einem Geist getränkt. I właśnie form. dlatego nie ma już różnic, czy to Żyd, czy Grek, czy ktoś inny. Wszyscy są i zostali jednym duchem ochrzczeni. Wir machen manchmal noch Unterschiede. My często jednak jeszcze rozróżniamy i dokonujemy takie różnice. Ich erlebe das manchmal, wenn ich unterwegs bin, dass. Einige Ja często to doświadczam, będąc w różnych zborach, że tak może nie mówi się o tym jawnie, ale że jednak wśród wierzących są jedni, którzy wydają się być ważniejszymi od innych. Może z powodu ich majątku, z powodu ich wykształcenia. Oder vielleicht aufgrund von materiellen Eigenschaften albo zewnętrznych cech materialnych. Said, gibt diesen ale Bóg wyraźnie mówi tej różnicy już nie ma. Sind alle Bóg są my Glieder einem Bóg my wszyscy jesteśmy członki jednego ciała. Gibt nicht mehr Jude und Grieche. Nie ma już e, greków, nie, nie ma już e, żydów. Oder sklavi, oder freie. lub niewolników lub wolnych. <coughs> to znaczy takich, którzy są na najniższym poziomie innych na wyższym poziomie. Sind alle mit, dem geist, geist, mit einem geist getränkt worden. Wszyscy zostali o jednym i tym samym Duchem. A w 15 i 21 wierszu opisane są dwa bardzo wielkie Niebezpieczeństwa. In vers 15 geht es um das große Thema w piętnastym wierszu mowa jest o tak wielkim temacie, mianowicie o zazdrości. Der, fuß sich, so sagen, mit der Hand. Mianowicie stopa porównu porównuje się z ręką albo noga. I mówi, <coughs> ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała. Was, was für Co za głupota. Der fuß hängt genauso an dem Leib wie hand. Przecież... Noga tak samo zawieszona jest na ciele jak i ręka. Gut, den fuß sieht man in der Regel nicht, weil ja er in, in, in schuhe eingepackt ist. Może nogę lub stopę nie widzimy, bo po prostu jest opakowana w, w butach. Ist vielleicht oft auch schmutziger als die hand. Może często jest bardziej brudna niż niż niż ręka. Aber er hat seine absolut notwendige Aufgabe an dem leib. Ale też stopa ma swoją konieczne, swoje konieczne zadanie na ciele. Und vers 15 sagt uns, seid vorsichtig. I dlatego piętnasty wiersz mówi, bądźcie ostrożni. Żebyśmy się nie porównywali jedni, jedni z drugim. Żebyśmy nie mówili, że ponieważ nie mam tego lub tamtego daru, to jestem mniej wartościowy. Może jestem w ogóle nieważny. I stajemy się wtedy zazdrośni a zazdrość może mieć zawsze dwa skutki. Jeden skutek jest taki, że po prostu poddajemy się. mówiąc nie ma sensu dalej wykonywać ten dar. I wtedy ten dar ustaje. ale z drugiej strony jest inna możliwość tej zazdrości kann es dann passieren dass es sogar, um, zum sündigen verführt Mianowicie to, że y, zwodzi nas to, żeby grzeszyć i czynić coś złego. Der Affasucht kann auch Groll im Herzen hervorrufen. Bo zazdrość może wywołać w sercu nienawiść. <coughs> das ist ja eine ganz wichtige praktische Ermahnung deswegen in Vers 15. I dlatego to ten 15 wiersz jest tak poważnym napomnieniem. The life is nicht ein Glied. Że ciało nie jest jedn, jeden członek. Już wczoraj o tym mówiłem. Co by to dało, jeśli całe ciało byłoby jedną ręką? Oder nur aus Albo tylko jedno ucho. Hat Wert. Nie ma w ogóle wartości, co so Gaben. Dlatego Bóg mówi, że są różne dary. Was sagt Vers 18? Co mówi nam osiemnasty wiersz? Nun aber hat Gott die glieder gesetzt, jedes einzelne an ihnen, von ihnen an dem leid, wie es ihm gefallen hat. Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał. Was bringt es einem örtlichen Zeugnis, wenn man dort nur lehrer hätte? Co by to dało? Wyobraźcie sobie, jeśli w miejscowym zgromadzeniu byliby sami nauczyciele. To któż by wykonywał zadanie pocieszenia, na przykład wierzących? To któż by wykonywał zadania pozyskiwania niewierzących, jako Ewangelista? Wir Potrzebujemy każdy dar. A cóż byłoby to za zgromadzenie, gdzie wszyscy skupialiby się tylko na Ewangelii? Ewangelia jest ważna, bez pytania. Ale tylko Ewangelia, bez nauki, bez pas pasterskiej służby, Ist gefährlich, einseitig. Jest bardzo niebezpiecznie jednostronnie. I dlatego Bóg mówi, że ciało to nie tylko jedno, jeden członek. Ale jest wiele członków, których Bóg tak ustanowił, jak jemu się podobało. Pes 21. 21. 21 to, wiersz to, to zweite gefahr. Opisuje... Kolejne niebezpieczeństwo. i to niebezpieczeństwo nie opisuje zazdrość, że na przykład jestem zazdrosny na kogoś. Des Hochmuts. ale bardziej pokazuje tutaj pychę mianowicie to, że jestem dumny z mojego daru. Myśląc, że mój dar to jest tak naprawdę najważniejszy. Und gut, dass es mich gibt. Tak dobrze, że ja jestem. Natürlich ist es gut, dass es jeden einzelnen gibt. Oczywiście, że to ważne, że wszyscy z nas istnieją. ale jeśli ja wpiszę, myślę, że jestem najważniejszy, dann haben wir das, was hier Vers 21 wird. to mamy taki stan, jak opisany tu w 21 wierszu. Dann wir in die Gefahr, dass wir denken, den anderen Wtedy jesteśmy zagrożeni, myśląc, że nie potrzebujemy innych. Das auge kann nicht zu der Hand sagen, ich brauche dich nicht. Um, oko nie może powiedzieć do ręki, nie potrzebuję ciebie. Oder das haupt zu den füßen, vers 21, ich brauche euch nicht. aber głowa do nóg, nie potrzebuje was. Nein, sagt Gott, sogar die glieder, die im Leib verborgen sind, also unsichtbar sind, Die, die die unanständigeren glieder. Nie, Bóg mówi, że szczególnie te członki, które są niewidzialne w ciele, te, można powiedzieć, jak słowo mówi tutaj, nieprzyzwoite. Also 23, 23 wieczór, so umgeben wir sogar mit Ehre. Że właśnie tych nieprzyzwoitych otaczamy szczególną tak, e, e, czcią, można powiedzieć. Weil sie sogar in unserem Körper bekleidet sind ponieważ są, można powiedzieć, no, zawarte wewnątrz naszego ciała. Nie moglibyśmy istnieć bez naszych wewnętrznych organów. Oczywiście wątroba nie wygląda tak pięknie jak ręka, ale jest absolutnie życio istotne, do życia istotne. Und so I z tego powodu Bóg mówi, że pycha z wykonywaniem daru nie ma nic wspólnego. Sein, uh, vor I dlatego musimy być ostrożni co do tych dwóch niebezpieczeństw. Eifersucht und Hochmut. Zazdrość i pycha. Ja, wie viele örtliche Zeugnisse sind dadurch schon zerstört worden? Ile miejscowych zgromadzeń zostało zniszczonych przez te e, trudności? I dlatego Bóg tutaj napisał kilka wierszy, żeby nas ostrzec. Vers 25. 25. Wiersz. Damit keine in dem Leib sei. Aby nie było w ciele rozdwojenia. I ty standen kurz a korympianie byli w takim stanie, że byli krótko przed rozdwojeniem właśnie. To zgromadzenie właśnie było nacechowane tymi dwoma rzeczami: pychą <coughs> i zazdrością. Noch einmal seien wir auf der Hut. I uważajmy, denn wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit, ponieważ jeśli jeden członek cierpi, cierpi całe ciało. Das wird Vers. Ten wiersz często źle jest rozumowany. Ten wiersz nie oznacza w pierwszej kolejności, że jeśli jeden z nas jest chory, wtedy wszyscy cierpią. Natürlich können und wir das tun, auch mit, mit dem und der Oczywiście, że możemy i powinniśmy to czynić współczuć z chorującym wo wir das vollkommen sowieso nicht tun können, weil wir gar nicht in der Situation sind. Dafür tak zrobimy, bo nie jesteśmy w tej unseren hohen priester, der das kann. ale do tego mamy Kapoana, który to potrafi. In allem versucht worden ist ausgenommen die Sünde. Który został doświadczony we wszystkim za wyjątkiem grzechu. To znaczy w taki sposób został doświadczony, że Ciebie i mnie w każdych okolicznościach dobrze rozumie. Dlaczego? Bo sam w nich był. Nie, ale jeśli jeden członek cierpi... Das heißt seine Funktion an dem Leib nicht richtig ausübt. To znaczy nie wykonuje swoją funkcję w odpowiedni sposób. Dann leidet der ganze Leib darunter. Dann cierpi całe ciało. Leiden auch die anderen Glieder darunter. Wtedy cierpią człon pozostałe członki. Ima, stell dir vor deine beiden Füße können ihre Aufgabe nicht richtig ausüben. Ciele, nie, e, nie, nie Dann leiden auch die anderen Glieder des Leibes darunter, weil sie auch auf ihren Dienst nicht vollkommen verrichten können. die pozostałe członki ciała nie e, cierpią, ponieważ nie mogą wykonywać swoich Sa. Und das zeigt uns hier, wie wichtig es ist, dass jeder seine Gabe, die Gott ihm gegeben hat, ausübt. I to nam pokazuje, jak istotne jest, żeby każdy z nas, mając swój dar, wykonywał go. Denn sonst leiden alle Glieder darunter. Bo inaczej wszystkie członki cierpią. Das ist eine ernste Sache hier. To jest bardzo poważne słowo. Ich sage das nochmal, warum haben wir oft so viel Nöte in den örtlichen Zeugnissen? Chciałbym to jeszcze raz powiedzieć, dlaczego w Słudwans jest tyle trudności. Es mag viele Umstände dafür geben. Są różne okoliczności co do tego. ale es kann manchmal daran liegen, dass Gaben nicht werden, sie da sind. Ale nieraz te trudności wywierają, albo wynikają z tego, że po prostu dary nasze nie wykonujemy. Guck, my, wie wierszy Duch Boży napisał, żeby nas um uns vor też o zu że jeśli jeden członek jest uwielbiony, napisał, żeby nas ostrzec? Oder wenn ein to znaczy, że w Boży sposób wykonuje swoje, twoje dary. Dann sich alle mit ihm. Wtedy wszyscy radują się z nim. Dann sie auch ihre Gaben bo wtedy też i oni mogą wykonywać w zdrowy sposób swoje zadania. Ist doch super, wenn der Fuß gut funktioniert und auch will. Przecież jest to cudowną rzeczą, jeśli stopa tak działa, jak powinna, i też chce. Wtedy szybciej dochodzę do tego miejsca, gdzie też i moja ręka może coś uczynić. Um so Bardzo praktyczny przykład. Takie jest znaczenie wiersza 26. IABA ZEIT CHRISTI LAJ. Wy jesteście ciałem Chrystusowym. I teraz mowa jest o miejscowym zgromadzeniu. To Paweł pisze do Koryntian. W pierwszym Koryntian, w pierwszym rozdziale czytamy o tym. Drugi wiersz, pierwszy rozdział: Zborowi Bożemu, który jest w Koryncie. Das ist so wichtig, dass wir das verstehen, dass damit alle Gläubigen an einem Ort gemein sind. To jest bardzo istotne zrozumieć, że ten wiersz tutaj teraz, w 27, mówi o wierzących na jednym miejscu, o wszystkich wierzących. Und so damals. I wtedy tak było, że wszyscy mie mieszkańcy jednego miasta, którzy byli wierzący, byli, należeli do jednego zboru. Alle Gläubigen dort in Korinth kamen, vielleicht sogar an einem einzigen Ort zusammen und waren diese örtliche Versammlung in Korinth. którzy wtedy dosłownie w Koryncie mieszkali, rzeczywiście w jednym zgromadzeniu się zgromadzali. Manchmal ging Tym das nicht, dass sie alle an einem Ort zusammenkamen. Ja, das to nie było możliwe, zgromadzenie na jednym miejscu. Z.B. in der Apostelgeschichte Wo, wo in Jerozolim tysiące von Menschen zum Glauben gekommen sind. My czytamy w Dziejach Apostolskich w 12. rozdziale, że w samym Jerozolimie kilka tysięcy osób się nawróciło. Jest völlig klar, dass nicht nur in einem einzigen Haus zusammenkamen. To jest to jawne, jasne, że nie mogli zgromadzać się w jednym domu. Powinno mieć 5000 gläubige dort. Wobec ich więcej niż 5000 osób. Sie in verschiedenen häusern dort in Jerusalem zusammen. Oczywiście zgromadzali się po różnych domach w Jerozolimie. A, A co mówi Dzieja Apostolskie? 12 rozdział, 5 wiersz. Że zbór liczba pojedyncza, zaś modlił się nieustannie za Niego do Boga. To e, nie pisze, że to Biblia nie pisze, że to były zgromadzenia, albo zbory, tylko zbór się modlił, chociaż byli na różnych miejscach. Jest nie jest ja, in äh, mhm. jeszcze inne miejsce, które ich jedno miejsce w sobie może nie znajduje teraz, które mówi, że ten list ma być też czytany na innych miejscach. In Ale w Kolossa jest bardziej na myśli ma, e, zgromadzenie sąsiednie. Das ist 4, 16. 4. Rozdział 16, wiesz. Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, so macht, odczytany postarajcie się o to, aby został odczytany także w złożeniu Laodicea. Ale mi chodzi o inne miejsce, gdzie jest napisane, że w różnych e, innych zborach miało być to czytane i to były zbory na jednym miejscu, w jednym mieście można powiedzieć. Trotzdem jest to na przykład w jednym miejscu. A jednak Bóg mówi zgromadzenie w jednym miejscu. Dzisiaj... Fast nichts, ja. Dzisiaj niestety prawie nic tego nie widzimy. Już. Ja, was Gemeindevielfalt Ile różnych Zworów istnieje w jednym mieście często? Testament nicht Kiedy pisano Nowy Testament, tak jeszcze, taką sytuację nie, takiej sytuacji jeszcze nie było. Aber es wird in 1. Korinther 1 angedeutet, to, Ale 1. Korinther 11 już wskazuje na to, że takie, taka sytuacja zaistnieje. Denn ja. ja. bo w 18. Wierszu czytamy: Denn zuerst einmal, wenn ihr als bo jeśli jako zbur się schodzicie, 18 wiesz? Das jest nicht genau das gleiche wie die Versammlung in Korinth. To nie jest to samo jak zgromadzenie w Koryncie. Das heißt, wenn ihr als Versammlung zusammenkommt, dann kommt ihr in dem Charakter der örtlichen Versammlung zusammen. To znaczy, jeśli zgromadzacie, zgromadzacie się jako zgromadzenie, jest, jeśli takie słowo jest użyte, to ma to słowo na myśli, że schodzicie się w charakterze zgromadzenia. Dlaczego słowo tak pisze? Z tego powodu, że już wtedy zwracało uwagę na to, że nie będziecie się zgromadzali jako zbór jednego miasta, jedyny, jedyny zbór, tylko już tylko jako zbór, w charakterze zborów, wśród niestety wielu innych. Bo, überall Bo niestety, tak jak to widzimy dzisiaj jest, jest wiele rozdarcia i przeróżnych zborów. Aber noch geben, die in dem charakter der Ale będą jeszcze tacy, którzy jednak będą mieli życzenie schodzić się w charakterze zboru, zgromadzenia. Was znał Jezus selbst w Mateus Evangelium? Co Pan sam mówił w Ewangelii Mateusza? Bo 200 zusammenkom, jestem w Czy on tam mówił, że czy 200 osób się zgromadzą, to ja będę pośród nich? Nein, der Herr setzt die Zahl ganz tief Nie, pan można powiedzieć mówi o minimalnej ilości, możliwej ilości, bo już wtedy wiedział. Auf die Zwraca die uwagę na minimalną możliwą ilość. Wo zwei oder drei zusammen in meinem Namen, zu meinem Namen hin. Hmm. Gdzie dwóch lub trzech zgromadza się do jego imienia, wiedząc, że kiedyś tak będzie. Wir müssen vielleicht kurz darüber sprechen, was das heißt als Versammlung zusammenkommen. Musimy krótko zadać sobie pytanie, co to znaczy zgromadzać, albo zejść się jako zgromadzenie. Das bedeutet, charakter der Versammlung Gottes Oznacza to, że dany zbór, który tak czyni, czyni to rzeczywiście w charakterze myśli Bożych jako zbór. Was der was die grundlage der A co jest charakterem lub fundamentem zgromadzenia tak jak, jak powinno to być. Ja, die erste grundlage ist mal das Wort Gottes. Pierwszy jest fundament jest bardzo prosto. słowo Boże. Eine, eine ist, welchen, die bei oder Wyobraźcie sobie teraz, że istnieje zburg, który na przykład pojedyncze pasaże ze słowa Bożego skreśla. Zb. hinzufügen. I dodaje na przykład apokryfy, oder Stellen in der Bibel streichen, Albo skreśla inne miejsca Słowa Bożego. Dann können sie nicht als versammlung zusammenkommen. To nie mogą już być zgromadzeni sie jako kommen, zgromadzenie sie, do imienia Pana. Sie kommen nicht auf Grundlage hier zusammen. Dlaczego? Bo nie zgromadzają się na tym Fundamencie, w tym Charakterze. mogą Gläubige sein, die sich treffen. Może są to prawdziwi wierzący, którzy się spotykają. Nicht in dem charakter einer ale z tego powodu już nie jest to w charakterze miejscowego zgromadzenia. Der Punkt ist, wo die A drugą cechą albo warunkiem jest, gdzie prawa Chrystusa są widoczne i uznane. Das heißt auch wo die über die to znaczy, gdzie prawdy o osobie Chrystusa są widoczne pokazywane i urzeczywistniane. Was sind die über diese A jakie są te prawdy o tej osobie? Er na przykład to, że on jest wiecznym Bogiem. Ja, war das <coughs> der Welt. Na przykład to, że on nim był już od albo przed stworzeniem. Że nigdy nie zaprzestał być Bogiem, nawet będąc jako człowiek na tej ziemi. I jest to też w Zukunft i że wieczności nie będzie. Na że Jezus durch Jungfrauengeburt auf to, że pan został zrodzony przez e, e, narodziny tej z dziewicy vollkommener tak? że jako doskonały człowiek bez grzechu szedł po tej ziemi. że zmarł na krzyżu że został włożony w grób że stał z umarłych i że teraz jako człowiek siedzi po prawicy Bożej. To oznacza, że nigdy nie zaprzestanie być człowiekiem, chociaż równocześnie jest Bogiem. I to przez całą wieczność Ein startpunkt, wo er mensch wurde. Oczywiście jest pewien punkt początku, kiedy stał się człowiekiem. Aber er wird nie aufhören, Sohn des zu sein. Ale nigdy nie zaprzestanie być tym synem człowieczym. Naprawdę jest to, że on jest uwielbiony teraz po prawicy Bożej. Że on jest uwielbiony. Kolejna prawda jest taka, że on znowu przyjdzie po nas. Że, że będzie panował jako ten zapowiedziany król w tym tysiącletnim królestwie. Man von jeśli tylko jednego z tych punktów zaprzeczamy, już nie możemy zgromadzać się na tym fundamencie jako zgromadzenie Boże. Ist die Versammlung Bo jest to zgromadzenie Syna Jego. Już samego tego tych warunków wiele zborów, którzy nazywają się zborami odpadają z tej listy. Die vielleicht von sich sagen, sind hier die Gemeinde Gottes. Którzy może o sobie mówią, że my jesteśmy Zborem Bożym. I my często tak myślimy, och, tak cudownie u nich to wygląda. Tyle życia, tyle miłości. Da ist so viel Liebe und was, was ich alles. Tam jest tyle miłości, tyle pięknych rzeczy. Aber als Versammlung zusammenkommen heißt zunächst einmal, dass man die Rechte Gottes. Akceptiert. Ale zgromadzać się jako zgromadzenie w pierwszej kolejności oznacza uznać e, prawa Chrystusowe. Jeśli dodajemy coś do słowa Bożego, angestellte zatrudniamy starszych, którzy wykonują taką funkcję, albo zatrudniamy kaznodziei, którzy niedzielę w niedzielę głoszą słowo. I mógłbym jeszcze przytoczyć setki innych przykładów, to już nie zgromadzamy się jako zgromadzenie. Jeszcze jedną rzecz prawie zapomniałem. I to jest kwestia dotycząca łamania chleba. Czy zbór, w którym wszyscy, wierzący czy niewierzący, łamią chleb, może być zborem Bożym, zgromadzającym się do imienia Pana. Gdzie widzimy i podkreślamy tylko osobistą odpowiedzialność. Do wszystkich mówimy, no niech każdy się bada i potem je. Ale nie, nie widzimy też i wspólnej odpowiedzialności, którą mamy jako zbór, że Musimy wspólnie to mieć pod, na uwadze oder Albo gdzie chleb łamie się raz w roku albo raz w miesiącu. Gibt es jedenfalls bei uns in Deutschland solche Gruppen? W Niemczech są takie ugrupowania. Apostolyczna historia zeigt uns, dass sie am Anfang jeden Tag taten in der Apostelgeschichte 2. Die apostolische pokazują nam, że na samym początku czynili to codziennie. Ale dalszy tekst nam pokazuje, że po kilku latach czynili to co niedzielę. Finden wir in der auch im ersten Korintherbrief. Możesz to przeczytać w dziejach apostolskich i w liście do Korinthian. A ponieważ słowo Boże nam nie podaje już inne e, e, ramy czasowe, to widocznie tych musimy się trzymać. Merke, es gibt viele Eckpunkte, woran sich Hmm. Gemeinden hmm, prüfen lassen. Więc widzimy wyraźnie, że są klarowne warunki i ramy, według których możemy ocenić, co jest Zgromadzeniem Bożym, a co nie. Wann man wirklich als Versammlung zusammenkommt. Kiedy rzeczywiście zgromadzamy się jako Zgromadzenie Boże. I powinniśmy być ostrożni, myśleć, że możemy sobie tak lekkomyślnie chodzić tu, chodzić tam, robić to, robić tamto. Was mache ich mit wo böses überhaupt nicht mehr gerichtet wird? Co ja robię z takim czymś, że wiem, że są zbory, gdzie to, co złe. Nie osądza się już w ogóle, po prostu się to tak toleruje. Wo jest fast egal, ob man in Sünde lebt oder nicht. Gdzie jest to obojętne, czy ktoś żyje w Grzechu czy nie. Nie. Es ist kein Zusammenkommen, wie es hier in 1. Korinther 11, Vers 18 heißt, als Versammlung zusammenzukommen. Nie jest to Zgromadzenie w imieniu Pana, na tym Fundamencie, tak jak tu w Korinther 11, 18. Wie gesagt, mir ist völlig klar, dass diese herrliche Einheit nicht mehr zu sehen ist. Wiecie, mi jest to zupełnie klarowne, że tą jedność już, ta jedność już nie jest widoczna w dzisiejszym świecie. Und schmerzt uns das eigentlich innerlich. I chciałbym zadać pytanie, czy nas to jeszcze boli, że tak jest? Mein tut uns das wirklich innerlich weh. Chciałbym zapytać, czy to nas naprawdę smuci? Ja, wenn wir am Sonntag dieses dieses eine Brot sehen, dann sehen wir gerade das herrliche Ergebnis seines Werkes, dass da ein Leib ist. Bo wiecie, ten chleb, który tu łamiemy, to łamiąc go, pamiętamy o tym, że na tej ziemi i do tego chleba należą wszyscy wierzący na tej ziemi. Ale czyli le... obojętnie, jaką drogą idą. Ale es nicht mehr zu sehen. I o nich wszystkich myślimy, łamiąc ten chleb, ale praktycznie nie jest to już możliwe, żeby razem to czynić. I, die Frage, macht mich das I dlatego zadajemy sobie pytanie, czy nas to naprawdę jeszcze smuci? Jakie jest bo jakie to jest znieważanie naszego Pana? Czy to można zmienić, na przykład za pomocą ruchów ökumenicznych? To jest ja eines der beliebtesten Schlagwörter heutzutage. Jest to jed, jeden z najbardziej popularnych Haseł dzisiejszego czasu. Es bringt nichts, auf menschlichem Weg verschiedene Strömungen zusammenzufügen. Nie, chciałbym wyraźnie powiedzieć, że nie ma sensu za pomocą ludzkich pomysłów i strategii łączyć coś, co się müssen. E, Dlaczego? Bo czyni się to za pomocą kompromisów, który obniża ten poziom, który Bóg chce mieć i to powoduje, że się łączą ze sobą. I... Jeszcze inna rzecz jest taka, że Słowo Boże nigdzie nam nie daje obietnicy, że będziemy się rozmnażali nie wiadomo jak. Nie, sam Pan już na samym początku, jeszcze przed zaistnieniem Zgromadzenia powiedział, no. gdzie dwóch lub trzech. I też cechą wierzących w Filadelfii, o której czytamy w Objawieniu trzecim rozdziale, jest taką, że byli, było ich niewielu. W jest 8 3, w 8 wierszu, trzecim rozdziale czytamy że niewielką masz moc. Może ich rzeczywiście było niewielu. Ale czynili to, co przed chwilą widzieliśmy, zachowali słowo Jego. And they i nie zaprzeczyli się imienia Jego. To jest cechą tych, którzy starają się zgromadzać się naprawdę do imienia Pana, mianowicie zachować słowo Jego. I nie zaprzeczyć się imienia Jego, i wszystkim tym, co jest z tym związane. eigentlich nicht mehr. Więc miejscowe zgromadzenie w jednym mieście, w jednym miejscu, gdzie wszyscy wierzący mieszkający w tym mieście. Rzeczywiście zgromadzają się na jednym miejscu, czegoś takiego niestety już nie ma. Ale mamy takich, którzy starają się w charakterze tego zgromadzenia zgromadzać się tu i tam. Wymieniłem tylko, tylko kilku, kilka punktów, ale one nam są pomocne, żeby pokazać, jak możemy to zbadać, czy dany zbór do tego należy, czy nie. Więc w ogóle nie chodzi o to, żeby znaleźć zbór, gdzie ja się dobrze czuję. Geht darum, wo die Rechte des Herrn verteidigt werden. chodzi o to, żeby znaleźć taki zbór, gdzie prawa Pana są podtrzymywane. Vielleicht noch wiersz dazu. Jeszcze jeden wiersz dodam. Brief. Drugi list do Tymoteusza. Wers 22. Drugi rozdział, dwudziesty wiersz, jest mowa o tych, na końcu wiersza, którzy wzywają Pana z czystego serca. Das das sein. To jest decydującą cechą, którą się powinniśmy kierować. Ja, w Koryntian, 11 rozdział. Da W wierszu Paweł teraz nagle zmienia temat. Und er spricht jetzt wieder von der Weltweiten Versammlung. I tutaj teraz już nie mówi, mówi o miejscowym zgromadzeniu, tylko o e, ogólnoświatowym zgromadzeniu zgromadzeniu, które jest obecnie na całym świecie nicht Jeszcze raz chciałem to powiedzieć, żebyśmy nie zapomnieli o tym, że są trzy perspektywy, pod którym zgromadzenie Boży w Słowie Bożym jest opisane. Es gibt die Sicht. Po pierwsze, jest perspektywa uniwersalna. Dazu alle von bis zur Oznacza to, że Słowo Boże wtedy mówi o wszystkich wierzących od e, Dnia Zielonych Świąt do Dnia Pochwycenia. In I jeśli Słowo Boże w tym charakterze mówi, to zawsze ma na myśli zupełnie zakończone zgromadzenie, kompletne. Ale w Słowie Bożym istnieje jeszcze druga perspektywa, która mówi o zgromadzeniu. I ta perspektywa mówi o wszystkich w danej chwili istniejących, wierzących na tej ziemi, teraz. Ich will noch einmal zu dem ersten Punkt zurückkehren. Was ist das Wurzel haben im Neuen Testament, <sum> Jeśli w Nowym Testamencie jest mowa o tym uniwersalnym zgromadzeniu. Dann werden in erster Linie die Vorzüge und die Segnungen beschrieben, die ausschließlich für die Versammlung sind. Topsche ważne słowo, boże mówi wtedy w tych miejscach o błogosławieństwach i przywilejach, które to zgromadzenie ma. Mianowicie jest mowa o Błogosławieństwach, które będziemy mieli wspólnie z wierzącymi z innych czasów i epok. Also Abraham, wie ein Z tymi wierzącymi, którzy żyli przed Zakonem, w Zakonie, jak Abraham, Dawid albo z tymi, którzy będą żyli jeszcze w czasie ucisku lub w tysiącletnim królestwie. Ale są błogosławieństwa, które dotyczą tylko i wyłącznie uniwersalnego zgromadzenia, to znaczy zgromadzenia w czas łaski. Na przykład, że będziemy w domu ojca. Tam inni wierzący nie będą, nie będą, będą, na tej nowej ziemi, a my będziemy w domu Ojca. Anderen gläubigen werden auf dieser neuen Erde leben. Oni będą na tej Ziemi mieszkali. O tych szczególnych Błogosławieństwach właśnie mówi to uniwersalne zgromadzenie, które Bóg sobie wybrał przed założeniem świata, które jest teraz tylko w czasie własnym. Also, auch wenn die Geburtsstunde ist. i jeśli jej godzina narodzin jest Dzień Zielonych Świąt, gedanken an seine Versammlung gehen ganz ganz zurück to jednak Bóg myślał o tym zgromadzeniu już wiele wiele tysięcy lat wcześniej Chrystus mianowicie już w przeszłej wieczności w której Bóg podjął ten plan o tym zgromadzeniu i o swoim Chrystusie ale in mamy też Tą drugą perspektywę, o której mówiliśmy, która wskazuje na wszystkich w danym momencie żyjących, wierzących na tej Ziemi. Teraz. I teraz to bardziej pokazuje pewną praktyczną stronę. znaczy jest auch noch wieder mit den też jest mowa o pewnych błogosławieństwach. Ale ta druga perspektywa łączy z sobą też myśli o darach. I widzimy to w 28 wierszu. Po pierwsze widzimy, że są apostołowie. Są po drugie prorocy. Którzy położyli fundament na to zgromadzenie noch mal ich wille nicht von einem örtlichen Zeugnis wir das zu schmowi o miejscowym zgromadzeniu sondern wirklich hier die weltweit gläubigen zu einem punkt in einer einem zeitpunkt alle natürlich już teraz o ogólnoświatowym zgromadzeniu danych wierzących na danem danym momencie na całym świecie von der sich ändert sich auch die i patrząc z tej drugiej perspektywy, rzeczywiście skład tego zgromadzenia się zmienia, bo jedni już nie żyją, a inni żyją tylko w danym momencie. Bo niektórzy odchodzą, a nowe, nowi się nawracają i są dodawani do tego domu. To znaczy, patrząc z tej drugiej perspektywy, mamy pewną fluktuację. Jest zmiana co do składu. Ale, żeby to wszystko dobrze działało, to dane zostały też nauczyciele. Wunderkräfte um, heute nicht mehr haben wir schon gesehen. Dary, cudów już nie. Tak już widzieliśmy. Gaben der Heilung und Hilfeleistungen. Am <coughs> Ende von Vers 28. I jeszcze e, Dary, Kierowania i Niesienia Pomocy. Regierungen, Arten von Sprachen. Kierowania i różne Języki. Und er stellt dann noch einmal die Frage: Sind eben alle Apostel, alle Propheten, alle Lehrer? I w 29. Wierszu jeszcze raz zadaje pytanie: Czy wszyscy są Apostołami, czy wszyscy Prorokami? Nein, no, es haben auch nicht alle Gnadengaben der Heilungen, als reden auch nicht alle in Sprachen nie, bo nie wszyscy mają dary e, uzdrawiania i mówienia językami nie, Bóg mówi, że temu e, ogólnoświatowemu zgromadzeniu z tej drugiej perspektywy dał różne dary a my mamy zadanie urzeczywistniać te dary wtedy to wszystko staje się nam ku błogosławieństwem do, do we have some more time or what is the.? Okay. Got to tune. Okay, then I want to read. Some, ich möchte gerne ein paar Verse lesen aus Haggai. Jeszcze kilka wierszy z proroka Ageusza. Wo wir noch einmal etwas die praktische Seite sehen. Wo wir jeszcze raz pewną praktyczną stronę. Und zwar vielleicht lesen wir einfach mal die Verse 2. Um, Acht. Od 2 do 8 wiersza. Tak mówi. 2005. Strona 1005. Tak mówi pan zastępów. Lud ten mówi: Jeszcze nie nadszedł czas odbudowy domu pana. Wtedy doszło przez proroka Ageusza słowo pana tej treści. Czy już czas dla was na to, abyście mieszkali w domach wykładanych tafelkami, podczas gdy dom pana leży w gruzach? Otóż teraz tak mówi Pan Zastępów: zważcie, jak się Wam powodzi. Siejecie wiele, lecz mało zbieracie. Jecie, lecz nie dosyta. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Ubieracie się, lecz nikt nie czuje ciepła. A kto pracuje, by zarobić, pracuje dla dziurawego worka. Tak mówi Pan Zastępów: zważcie, jak się Wam powodzi. Idźcie w góry, sprowadźcie drzewo i budujcie dom. A upodobam go sobie i ukaże się w nim w chwale, mówi Pan. Tutaj mamy jeszcze inną perspektywę Zgromadzenia Bożego. Chociaż muszę do tego dodać, że oczywiście w Starym Testamencie prawda o Zgromadzeniu była nieznana. Das heißt, sie war im Alten Testament nicht offenbart. To znaczy, ta prawda nie była jeszcze objawiona. Wir haben also keine profetie über die Versammlung Gottes im Alten Testament. Więc w dosłownym znaczeniu nie mamy proroctwa co do zgromadzenia w Starym Testamencie. Wir haben aber schon einige Bilder, die typologisch davon sprechen. Ale w Starym Testamencie mamy obrazy, które e, w swym rodzaju zwracają można powiedzieć obrazowo na zgromadzenie. Ale wierzący Starego Testamentu nie rozumieli tych obrazów, bo to nie było dosłownie powiedziane. To my dzisiaj rozumiemy te obrazy mając światło Nowego Testamentu. I dlatego na przykład świątynia Starego Testamentu jest w pewnym znaczeniu obrazem na to, Aber das haben die Gläubigen damals nicht verstanden. Ale wierzący Starego Testamentu tego nie wiedzieli. So, haben wir zum Beispiel ein ganz schwaches Bild bei Adam i Ewa von, von der Braut Christi. Na przykład mamy bardzo słaby obraz, ale w Ewie, która była żoną Adama. Jako wskazująca na zgromadzenie Jezusa Chrystusa, lubienica Pana. Albo też same małżeństwo, które Bóg ustanowił jeszcze przed upadkiem w grzech. I to powiedział do osoby, którą to w ogóle nie dotyczy, dotyczyło. Bo w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w drugim rozdziale czytamy, ein Dlatego opuści mąż ojca swojego i matkę swoją, i złączy się z żoną swoją. I to powiedział do Adama, który nie miał do opuszczenia swojego ojca i swojej matki. Interessant, że Ciekawe, nie, że Bóg to ustanowił przed upadkiem w grzech. I, I mówił to do osoby, której to w ogóle nie dotyczyło tak dosłownie. Jeśli es zwei Menschen auf dieser Erde gab, die kein Vater und keine Adam osoby, które nie miały ojca i matki, to byli to właśnie Adam i Ewa. To, to wird verlassen, opuścić ojca matkę dotyczyło na pewno dopiero potomków Adama i Ewy. Trotzdem sagt Gott es schon hier. A jednak Bóg już teraz to im mówił, w tym momencie. Dlaczego? Bo małżeństwo było i jest obrazem na zgromadzenie Boże. To jest jeden z wielu powodów, dlaczego jest to tak straszne w oczach Bożych, jeśli małżeństwa są um, no, rozwiązywane. tak? Ale nikt w Starym Testamencie nie miał najbliższego, najmniejszego pojęcia, że to jest symbol już na zgromadzenie. I tak samo w księdze Ageusza, którą czytaliśmy przed chwilą, jest to z tym domem się z tym domem. To jednoznacznie. Um... Zwracało, albo miało na myśli tutaj świątynię Bożą. aby im Licht des Neuen können wir es anwenden auf die Versammlung. Ale mając światło Nowego Testamentu, możemy to zastosować teraz na budowę domu tego duchowego zgromadzenia. Das Haus Gottes. Dom Boży. 1 Petrus 2. Przeczytajmy porównając, porównując pierwszy list Piotra, drugi rozdział. Erste Petrus 2 Vers heißt es. W tym rozdziale, w piątym wierszu, czytamy, 1317. Wielet o selbst, als lebendige steine aufgebaut, ein geistliches Haus zu einer heiligen Priesterschaft, um Gott dazu bringen geistliche Schlachtopfer I wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu. Dann no, heißt es sogar, ja steht schon im Alten Testament, ich lege in Zion einen Eckstein. I dalej czytamy w szóstym wierszu cytat właśnie ze Starego Testamentu, dlatego to powiedziane jest w piśmie oto składę w Syjonie Sion, w Kamień węgielny. Więc skoro ja teraz przenoszę Księgę Ageusza na Nowy na nowe Testament, to czynię to za pomocą nowe, samego Nowego Testamentu? Das problem, hier ist zu problem, który tutaj w tym miejscu wystąpił, był po prostu była wygoda wśród wierzących. 2 Bo w drugim wierszu czytaliśmy, że sam lud mówił: jeszcze nie nadszedł czas odbudowy domu Pana. Nicht ein Wort? Czy to nie jest poważne ostrzeżenie dla nas? Dlaczego Dawid został nazwany mężem według Serca Bożego? Ile grzechów popełnił Dawid? cudzołóstwo z Batrzebą, morderstwo. na A jednak Bóg mówi, mąż według Serca Bożego. Weißt du, in 5. Mose sagt Gott, glaube ich, 20 oder 21 mal, dass es einen Platz gibt, wo er äh, wohnen wird. W 5. Księdze Mojżeszowej czytamy, że, e, kilka razy, ponad 20 razy, że będzie takie miejsce, gdzie Bóg będzie mieszkać wśród ludu swojego. Weißt du nie, von Stellen finde. Nie wiem, czy teraz tak na szybko znajdę jedno z tych miejsc. Vers 12 zum Beispiel. Ja, doch, 12, von, ka, nein, kapitel 12, vers 5. Dwunasty rozdział, na przykład Piątej Księgi Mojżeszowej, piąty wiersz. Im Herrn, oren Götz, solltetetet, niech zutun, sondern den Ort ihr aufsuchen, den der Herr, euer Gott aus allen euren Stämmen erwählen wird. Dla Pana waszego Boga nic takiego nie uczyni, uczynicie, lecz będziecie szukać miejsca, którego Pan, Bóg wasz, wybierze na swoje mieszkanie wśród wszystkich waszych plemion, aby tam złożyć swoje imię i tam będziesz przychodził. Um seinen Namen dahin zu setzen, dass er dort, hast du gelesen, okay. Das heißt, Gott hat dem Volk gesagt, sie sollen diesen Ort aufsuchen. Więc Bóg swojemu ludowi już powiedział, że to miejsce macie szukać. Die haben 480 Jahre gesucht. Oni przez 480 lat szukali. Im 5. Buch, Buch Mose lesen wir nichts Lese. davon, dass sie diesen Platz gesucht und gefunden hatten. W piątej Księdze Mojżeszowej nie czytamy nic o tym, że szukali i znaleźli to miejsce. Czy może czynili to za czasów Jozuego? Nie, za czasów Jozuego tylko, można powiedzieć, zwyciężyli, pokonali ten kraj i wzięli w posiadanie. Ale nie szukali to miejsce dla tego domu go. W Buchu der nicht. Jeder tat was recht war in Augen. Księdze sędziów już w ogóle nie, bo tam czytamy, że każdy czynił, co było dobre w oczach jego. za Samuel auch nicht e, Za czasów Samuela też nie. Unter Saul. Też nie za czasów Saula. Dawid był pierwszą osobą, który szukał to miejsce, żeby er... zbudować w Bogu dom. Er on był pierwszy, o którym czytamy, że on szukał to miejsce. I to było czymś tak ważnym w oczach Bożych, że Bóg Dawida mimo jego upadków nazywa mężem Bożym. Der Mann nach meinem Herzen. Mąż według serca mojego. Er interesował się dafür, wofür ich mich interesuje. To oznacza, że Dawid interesował się tym, czym ja, albo Bóg się interesował. So wichtig jest to, in den Augen Gottes, diesen richtigen <coughs> Platz aufzusuchen. Przenosząc to na nasz czas dzisiaj, uczymy się z tego, jak ważne to jest, żeby szczerze szukać to miejsce, gdzie Bóg chce, żebyśmy się zgromadzali. Um seine gabe auszuüben. I tam wykonywać nasz osobisty dar. hier, nicht Ale lud Boży, tu w księdze Ageusza, był w takim, można powiedzieć, już rozwydżonym stanie, że mówił: nie ma nie ma potrzeby, żeby szukać ten dom, to miejsce. Oczywiście, że były trudności, pokazuje nam księga Esdrasza Es ging ja darum, dass sie aus der Gefangenschaft wieder zurückgekehrt sind. Bo przecież wiemy, że wrócili z uprowadzenia, w którym byli. I kiedy czytamy czwarty rozdział księgi Ezrasza, strona 513, Oder Esra 3, da fingen sie an, den grund des tempels, oder wie Vers 11 sagt, den grund des Hauses des Herrn zu bauen. I czytamy w trzecim rozdziale, w 11 wieczór, że rozpoczęli budować fundament dla tego domu. Ale na, pod koniec trzeciego rozdziału czytamy, że nagle zaprze zaprzestała ta budowa tego domu. Czwarty rozdział, dwudziesty czwarty wiersz. Czytamy, że wtedy w ten sposób ustała praca nad domem Bożym w Jeruzalem. Jeśli byśmy mieli tylko tą Księgę Esdrasza, to byśmy doszli do tego wniosku, że z powodu zewnętrznych trudności zaprzestała, zaprzestała ustała budowa. I można powiedzieć, ta zewnętrzna presja, te, ten wróg, on był, on działał. Ale Pan mówił, ale Bóg mówi nie nie, ostrożnie co do waszej oceny. Das war nicht der einzige Grund. Von je war jedenom powód. To nie był jedyny powód. Skąd noch ein andern Grund? Bin wir jeszcze inny powód und das war ihr Herz. I to było ich własne serce. Und das etwas was wir hier nicht finden. In Dorfchensage uscha, nie znajdujemy, a aber in Haga in lesen wir hörte das Bauen auf, weil das Volk plötzlich sprach. Ale w księdze uscha o tym czytamy, że lud mówił wtedy Ka Nie Kam ma takiej potrzeby. Auf, Można sobie to łatwo zapamiętać. W Księdze Zdrasza zaprzestało to, bo wróg im przeszkadzał. In hört es auf, weil das Volk bo wróg mówił. A tu w księdze Ageusza zaprzestała budowa, bo lud mówił. My dzisiaj też żyjemy w czasach, gdzie wróg mówi. Ja, wie viele Angriffe des Feindes gibt es mittlerweile, auch in dem christlichen, ehemals christlichen Europa, gegen das Volk Gottes? Tak, że aż nawet dzisiaj tyle jest ataków od strony wroga bezpośrednich na lud Boży w, te, w rzekomo chrześcijańskich krajach. Das kann uns manchmal den Mut nehmen, an dem uh, Haus Gottes zu bauen. I to rzeczywiście może nas zniechęcić, żeby budować dalej przy tym domu. Doch, wenn wir mal ehrlich sind. Ale jeśli będziemy tak całkiem szczerzy wobec nas To czy nie często jest tak, że mamy też wewnętrzne powody na to, dlaczego to przestaje? Bequemlichkeit. Wygoda Desinteresse Brak zainteresowania Że może tak nawet mówimy, jak tu ten lud mówił, teraz nie jest czas na budowę domu To na co jest czas teraz? Am computer zu sitzen, Siedzieć przy komputerze. Mit seinem smartphone zu spielen, Bawić się swoim smartfonikiem. Sachen zu tun, robić tysiące innych rzeczy. Ale nie Tylko nie duchowymi rzeczami. To jest bardzo, bardzo ówczesne słowo na nasz czas. I z tego powodu ta budowa przez rok lub dwa lata zaprzestała, aż Bóg posłał tego proroka. I ten prorok bezlitośnie to odkrywa. On nie mówi tutaj jakiś lud mówi. Volk On tu pisze, ten lud mówi. Dieses volk, was ich zurückgeführt habe aus der gefangenschaft. To znaczy ten lud, który ja wyprowadziłem z uprowadzenia, wróciłem, zaprowadziłem z powrotem do, do swojego kraju. Meine Größe hat. Ten lud, który naoczne dowody miał mojej mocy, Bożej mocy. Sagt, die Zeit ist nicht ten lud teraz mówi, nie ma czasu, die Zeit, das Haus des Herrn żeby budować dom Boży. Und dann kamen diese Propheten, wie prorocy nadeszli und er spricht sie direkt persönlich an in Vers 4. <coughs> on osobiście do nich mówi w czwartym wierszu. Um, ist es jetzt für euch selbst Zeit in euren getäfelten Häusern zu wohnen? Wie das on im zadaje pytanie, czyż w takim razie jest czas dla was na to, abyście mieszkali w domach wykładanych tafelkami. Ist es jetzt wirklich die Zeit, dass ihr nur an euch denkt? To znaczy, czy jest naprawdę czas, żebyście myśleli tylko o was? Hauptsache, wir haben ein bequemes Leben. To znaczy, byle, żebyśmy mieli ładnie wygodne życie. Während das Haus Gottes Podczas gdy dom Boży leży w gruzach. Noch einmal, das sind ernste worte. To są poważne słowa. My nie możemy się uczyć nowotestamentową prawdę o zgromadzeniu, nie patrząc na te praktyczne napomnienia zwracające się do nas. Ile upadku, ile słabości opakujemy w dzisiejszych czasach. Jak rzadko Godziny zgromadzenia zgromadzeniowe są odwiedzane, albo jak mała jest frekwencja na naszych zgromadzeniach. Jedna z najważniejszych godzin zgromadzeniowych no, u nas w Niemczech jest najmniej, e, można powiedzieć, uczęszczana. To jest godzina na modlitwę. Widocznie stała się tak strasznie nieważna. A co mówi dzieje apostolski drugi rozdział. Sie nicht nur im des brotes, że nicht nie wytrwali tylko w łamaniu chleba. in der der Oni wytrwali też w nauce apostolskiej. Und sie auch in den I wytrwali też w modlitwach. Während dieses haus ruhig liegt, jetzt kommt etwas was wir nur wenig im worte i podczas gdy ten dom leżał w gruzach, czytamy czymś, coś bardzo cudownego, co bardzo rzadko spotykamy w sobie. Mianowicie, czytamy, żebyśmy nasze serce skierowali świadomie na pewną rzecz. Wir das kommt oft im Alten Testament vor. Myślimy, że... albo często myślimy, że to jest słowo, które często w Starym Testamencie występuje. Ist nicht der Fall. Ale tak nie jest fakt. jest. Trzy razy takie słowo czytamy. Pierwszy raz, piąta Mojżeszowa, 32. Richtet euer herz auf die Worte. Gdzie czytamy, zwróćcie wasze serca na te słowa wypowiedziane. ich euch heute Które wam dzisiaj mówię. Denn es ist nicht ein leeres Wort für euch, sondern es ist euer Leben. Bo to nie jest pustym Słowem dla was, tylko to jest waszym życiem tak naprawdę. Punkt 1. Richte dein Herz auf das Lesen des Wortes Gottes. <głos> Więc pierwsza rzecz. Zwróć swoje serce <głos> na czytanie Słowa Bożego. Ja, das, jeder regelmäßig tut. Mam nadzieję, że każdy z was to regularnie czyni. Mianowicie się. bisschen Zeit nehmen, das Wort zu lesen. Nie z rana zarezerwować sobie choć odrobinę czasu czytać Słowo. Zu lesen. Czytać to za, z modlitwą. Das mal ist im Buch Samuel. Drugie, drugi, drugi raz czytamy to w Księdze Samuela Pierwszy Samuel pierwsza Samuelowa e, siódmy rozdział Vers drei, ich, in der Mitte. trzeci wiersz euer Herz auf den Herrn. mianowicie w połowie czytamy zwróćcie wasze serca do Pana widzisz mm -hmm. fundamentem na zwrócenie swojego serca to jest po pierwsze, na słowo Boże. beim lesen des Wortes Gottes? Ale jeśli zaczniesz czytać to słowo, to co znajdziesz w tym słowie? Jakie było zadanie Ducha Świętego, co wczoraj widzieliśmy? Zum einen, die ganze Wahrheit Po pierwsze, że nas wprowadzi w całą prawdę słowa Bożego. A po drugie, że nam powiększy w oczach naszych Chrystusa. Zwróćcie serca wasze na Pana To jest drugie wezwanie tego typu A trzecie wezwanie takich słów znajdujemy tutaj w Księdze I tu czytamy co? Zwróćcie wasze serca na wasze drogi, waszą drogę Das heißt, auf unsere Interessen, was die Versammlung Gottes betrifft. Wieś na first ist das? Auf eurem Wege, vers 5. Piąty wiersz, czytamy. Zważcie, jak się wam powodzi, albo zwróćcie wasze serca na drogę. To znaczy um, zwróćcie uwagę na to, co pa, dla Pana jest istotne. 7. I siódmy wiersz zważcie jak się wam powodzi i jej jest... es hier, steht es ein bisschen anders so darauf wie es euch geht oder wie es wolle geht <głos> to jest wirklich serce mebrei to to jest niedobre tłumaczenie tu w hebrajskim naprawdę jest napisane serce to znaczy rzućcie serce wasze na drogę tak Wenn das hier zweimal. I to słowo, dwa razy znajdujemy to słowo, w piątym i siódmym wierszu. Zwróćcie serca wasze na drogi wasze, powinno być to słowo. Vers Piąty wiersz to jest, można powiedzieć, pewne e, przypominanie czasów przeszłych. Vers ist eine A siódmy wiersz to jest e, takie patrzenie w przyszłość. Er sagt, mal bilans. Krótko mówiąc, on mówi, zróbcie bilans życiowy. jak viel gesät und wenig eingebracht. Mianowicie ten bilans wynosi to, że wiele e, sialiście, ale bardzo mało zbieraliście. Wyjecie strasznie dużo, ale tak, że nie jesteście nasyceni. Pijecie, ale niewystarczająco. E, przyodziewacie się, ale nikomu nie jest ciepło. Szósty wiersz. <coughs> Und der er wird Lohn für einen durchlöcherten A kto pracuje, by zarobić, pracuje dla dziurawego worka. Oczywiście to miało też duchowe i ma duchowe znaczenie. Arbeit, unser Pierwsza rzecz dotyczy naszej codziennej pracy. Uns viel Dużo się trudziliśmy. Wenig ale bardzo niewiele, można powiedzieć, zbieraliśmy. Millenia, noch was ganz Will das noch eben sagen. Uczymy się coś bardzo ważnego. Chciałbym to tak hmm. na marginesie jeszcze podkreślić. To Gericht że sąd Boży, który Bóg działa nad nami, jest w, w można powiedzieć, partiach dozowany. Also, also, Gott hmm. haut nicht einfach mit dem Hammer rein. To znaczy, Bóg, jeśli nas sądzi, nas karci, to nie uderza całą siłą i całym sądem? Sond es ist abhängig von unserem Verhalten. Lecz e, sądzi nas w zależności od naszego postępowania. Denn er sagt viel gesät und nichts I dlatego Bóg tutaj nie mówi, że wiele sialiście, ale nic nie nazbieraliście. Ale czytamy, że wiele sialiście, ale mało nazbieraliście. Gott hat zurückgehalten. To znaczy, krótko mówiąc, że Bóg powstrzymał błogosławieństwo naszych wysiłków: dał tyle, że mogli przeżyć ale bardzo trudno. Ichab ja, viel gegessen, aber nicht zur Sättigung. Dalej czytamy, że wiele e, jedli, ale nie doszyciło. Kennt man das? Man liest das Wort Gottes oder man hört das Wort Gottes in der Versammlungsstunde und es bringt einem nichts? Znacie taki czas, że czytamy i często słuchamy słowo Boże, ale nie odczuwamy e, nasycenia duchowego. Irgendwie werden werden kaum die Herzen erwärmt. Chodzimy na zgromadzenie, ale nie odczuwamy, że serca nasze są poruszane. war Można wtedy wejść do domu i powiedzieć, no znowu to kazanie było takie nudne. Aber ich kann mich auch fragen, wie in meinem Ale mogę sobie też zadać pytanie, jak wygląda w moim sercu? Dlaczego to było takie nieinteresujące dla mnie? Ihr trinkt ein Bild von dem Heiligen Geist. Pijecie dalej czytamy, to jest obraz na ducha świętego, aber man hat ihn so gedämpft, dass er kaum wirken kann. Ale tak go, można powiedzieć, ograniczyliśmy w jego działaniu, że nie odczuwamy to w naszym życiu. Je euch, von dem wandel. Y, ubieracie się, to mówi o naszym codziennym postępowaniu obrazowo. Meinem Leben. Ale nie czujecie ciepła. To znaczy, nie, ma, nie jest widoczny Chrystus w naszym życiu. I fast keinen Segen. I pracujecie dla dziurawego worka. Nie ma błogosławieństwa. Habt in beutel Czy ktoś z was kiedyś rzucił pieniądze albo zarobek do dziurawego worka? To mit einem sieg transportieren. Jest to to samo jak e, transportować e, wodę za pomocą. E, ja, sitka. Proszę? Szytka. No, sitka, tak. Yes, nic nie Krótko mówiąc, nic w nim nie zostaje. Bóg mówi, patrzcie wstecz i zróbcie też taki bilans życia. Ale samo patrzenie wstecz nie wystarczy. Muszę też patrzeć do przodu. I to jest to drugie wezwanie w siódmym wierszu. Mianowicie idźcie w góry, ósmy wiersz, sprowadźcie drzewo. I budujcie dom. Das interessant. Chickava Pranda. Haus Gottes zu bauen, brauchen wir Aktivität. chcemy budować dom, to musimy wykazać aktywność. Schleich auf das Gebirge. na góry. Ich muss Aktivität, ich muss Zeit investieren, um mich mit den göttlichen Dingen zu beschäftigen. Oznacza to, że muszę zainwestować mój czas i zająć się bożymi rzeczami, żeby móc budować ten dom. Muss vielleicht mal morgens 10 das Wort Gottes zu lesen. Oznacza to, że może z rana muszę wstać 10 minut wcześniej, jak zwyczajnie, żeby mieć ten czas na czytanie. Może muszę raz hmm. po południem albo wieczorem zrezygnować z jed na jedną z moich e aktywności, żeby mieć ten czas na czytanie. Das heißt, sie mussten auf dieses Gebirge. To znaczy, w tym znaczeniu hmm. mieli wejść na tą górę. Das war natürlich der Libanon to była góra Libanon. Więc bo wyrosłem na tym Libanon. Jakie drzewa rosły na tej górze? Sosny cedry z Libanonu. To były cedry Libanu. Ty sollten das gleiche Baumaterial benutzen, was auch ein Salomon benutzte. To znaczy mieli wykorzystać te same materiały budowlane jak już kiedyś Salomon docenił. Die Grundsätze im Haus Gottes haben sich doch nicht verändert im Laufe der Zeit. Dlaczego? bo przenosząc to na nasz czas, to zasady Słowa Bożego nie zmieniły się dla nas, jak dla naszych przodków. My hmm. też mamy te same zasady Słowa Bożego, jak wierzący z czasów dziejów apostolskich. Hmm. Może nie raz chcielibyśmy to lub tamto zmienić, hmm. bo pewne sprawy wydają nam się być niewygodne. Und in wie vielen, ich sag mal, wird das gemacht? I w, jak wielu ugrupowań to się właśnie dzieje? Die Frauen sollen schweigen in den Versammlungen wird nicht mehr wörtlich genommen, że nie wiasty in... mają milczeć, to już jest nieważne. Wie weibliche Pastöre gibt es heutzutage. Ile naprawdę e, jest e, żeńskich pastorów? Pas, no, pas pastorek, tak. <laughs> die, die, die Geschlechter werden verschmolzen. Można powiedzieć, że łączy się zadania różnej płci. Nein, sehen wir hier schon, dieser bildhaften Beschreibung, nichts hat sich an den Grundlagen geändert. Nie, ale słowo Boże, nam tu w tym obrazie pokazuje, że mieli zbierać to samo drzewo, to znaczy zasady się nie zmieniły. Sollte man die Steine herbeibringen, weil das dann vielleicht besser hält oder schöner aussieht? Nie mieli iść i przynieść teraz kamienie, bo to może jest lepszy materiał budowlany niż drzewo. Sollten Holz herbeibringen, wie ein Salomo. Nie, mieli znieść drzewo, tak jak Salomo. An haus I mieli znowu budować ten dom. Oh, was za Gott, so werde ich wohlgefallen daran haben und verherrlicht werden. I dlatego Bóg mówi w 8 Wierszu: A upodobam go sobie i ukażę się w nim w chwale. Ihr y Lieben, das ist so wichtig, dass wir an diesem Haus Gottes bauen. Wiecie, to jest tak ważne, żebyśmy wszyscy budowali ten dom. Na przykład tym, że dodajemy nowe, żywe kamienie, że nowi ludzie się nawracają. Że Ewangelia jest głoszona. Tym budujemy. Ale budujemy też tym, że takich, którzy się nawrócili, Wprowadzamy w nauki Słowa Bożego. Merg, gibt Arten, wie wir bauen Widzimy, że to łączy się z tym, co w przed chwilą rozważaliśmy, że są różne rodzaje budowania tego domu. Lass mich noch auf eine Sache in 2. Pozwólcie mi zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz w drugim rozdziale tej księgi. Haus Oni rzeczywiście zaczęli budować ten dom. I i kiedy zbudowali ten dom, to czytamy w drugim rozdziale, że jedni z nich cieszyli się niezmierną radością, a reszta płakała. A to był tak głośny krzyk, że z daleka nie można było rozróżniać, kto z nich się cieszył, a kto z nich płakał. A kiedy czytamy dalej, to zauważymy, że starsi płakali. Dlaczego? Bo to, co teraz zbudowali, nie było to samo, co oni pamiętali jeszcze z ich młodości. Jak piękne to wtedy było. Zanim ten dom został zniszczony przez Nebukadnezara i lud uprowadzony do niewoli babilońskiej. Dlatego starsi, którzy pamiętali to, płakali widząc ten mały domeczek w porównaniu do tej pięknej świątyni, która wtedy stała. All die widzieli samą słabość. Und die jungen, die sich. A młodzi cieszyli się. Sahen, um, das, was jetzt wurde. Bo widzieli, widzieli coś, co jeszcze nigdy nie widzieli. Widzieli to osiągnięcie teraźniejsze. Dass da wieder dieses Haus Gottes że znowu jest. powstał ten dom. eigentlich <coughs> das was gut war in den augen Gottes. I, I wszyscy z nich, Ci starsi młodsi, czynili dobrze to co, co, co było miłe w oczach Bożych. W das to jest bardzo uh, obficie opisane. Uh, kapitel 3, da geht es um den grund, der gebaut wurde. W trzecim rozdziale mowa jest o fundamencie, który został zbudowany. Die, das erste Haus gesehen hatten, vers 12, weinten mit lauter Stimme. Esra 3, vers 12. 12. Wiersz: czytamy, że e, ci, którzy byli w podeszłym wieku, którzy oglądali jeszcze przednią świątynię, głośno płakało. Gleichzeitig gab es solch am Ende von Vers 12. Aber mit jubel. a pod koniec tego wiersza czytamy wielu innych natomiast wznosiło okrzyki radości also jednoznacznie ten dom był mniejszy niż świątynia pierwsza <głos> ale był teraz ten dom w końcu jednak mógł znowu tam mieszkać i mógł znowu e, e, e, no, znowu ofiarowanie się rozpoczęło. No, jeszcze raz. Są traurig darüber, dass von dieser gewaltigen Einheit nichts mehr Co uczymy się dla nas dzisiaj? Z jednej strony smutni jesteśmy, że już nie widzimy tą cudowną jedność, która była widoczna na początku czasu żywienia świata. Ale freujmy, że jest jeszcze naprawdę Ale jednak cieszymy się, że są jeszcze wierzący, którzy zgodni z tymi zasadami, które się nauczyliśmy. chcą odzwierciedlać ten dom Boży? No, Jak Bóg to widzi? Kapitel 2. Czyli jeszcze 3 krótkie słowa. Drugi rozdział, trzeci wiersz, Księgi Agausha. Ein gewaltiger Vers, bardzo erns'licher Weich, wie dieses Haus in seiner gesehen hat? Tu zadaję pytanie, czy pozostał jeszcze wśród was ktoś kto widział ten dom w jego dawnej chwale? Koczach nicht wer von euch ist übrig geblieben, der das erste Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat. Bog tutaj nie mówi, że czy ktoś pozostał jeszcze wśród was, kto widział ten pierwszy dom. W jego pozostałej pierwszej chwale. Tylko Bóg mówi: Czy pozostał jeszcze wśród was ktoś, który ten dom, który teraz został zbudowany, widział w poprzedniej chwale? Dlaczego? Bo w oczach Bożych istnieje tylko jeden dom. Nie ma jednego albo drugie, lub drugiego domu. Chociaż dosłownie w historii było i będzie razem pięć świątyń. Aber Gott sagt, es ist ein Haus. A jednak Bóg mówi, że to jest jeden dom. Ta świątynia Salomona, która została zniszczona i za czasów Esdrasza znowu odbudowana... Bóg nie mówi teraz to jest nowy dom lub drugi dom. Er sagt, es ist immer noch dieses Haus. On dalej mówi to jest ten dom. Wer hat dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen? I Pyta się, kto widział ten dom w dawnej chwale Jego? Und dann sagt er in vers 7 i w siódmym wierszu mówi: und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen. Mówi że. Ten dom napełnie chwałą. Und er blickt in Vers 9 in die Zukunft. W 9. wierszu patrzy, patrzy do przodu und <głos> sagt jetzt wieder nicht das zukünftige mówi tam o przyszłym domu, jeszcze innym, który zostanie zbudowany. Und die letzte Herrlichkeit dieses Hauses. Tylko mówi, że to będzie um, przyszła chwała też tego domu. która będzie Większa niż dawna. Auch im Tausendjährigen Reich wird es noch einmal einen Tempel geben. W Tysiącletnim będzie jeszcze inny, piąty Dom w Rzędzie. Es gibt durch diese ganze Geschichte der verschiedenen Tempel immer nur dieses eine Haus. Jednak Bóg cały czas mówi, że to jest ten jeden Dom. So gibt es in den Augen diese Versammlung i tak samo i dzisiaj w oczach Bożych istnieje to jedne zgromadzenie Boże. Owin heute nichts mehr von der Kraft von damals nie widzimy już tą moc, tą chwałę, która była wiele lat temu. Kaum noch was von der Herrlichkeit wie in den ersten Tagen, der, Prawie już nic nie widzimy z tej chwały, takiej pierwszej świeżości, jak to za czasów apostołów było. <grych> Ale jednak jest to zgromadzenie Boże. <grych> które On sobie wykupił przez krew Jego Syna. <grych> to jest to, co Bóg widzi. Myślę, że naszą stronę dobrze zrozumieliśmy dzisiaj. Naszym zadaniem jest budować w tym domu. To znaczy jako członki tego ciała wykonywać swoje dary, które otrzymaliśmy. Wtedy doświadczymy to, co tu jest napisane, ich że, jak, że Pan powiedział, że, im, że ja upodobam sobie Go i ukażę się w Nim w chwale.